Porzućcie nadzieję. Takie właśnie byłoby ostateczne przesłanie tej koszmarnej zbrodni ludobójstwa w postaci zrzucenia bomb atomowych na Hiroshima i Nagasaki. Byłoby, ale nie było i być nie mogło, bowiem tak zwany cywilizowany świat przyjął tę zbrodnię jako finalną bitwę Drugiej wojny globalnej. Ludobójcy... Starannie zadbali o taką, a nie inną konotację tej masakry. Była to jakby jeszcze jedna bomba. Tym razem propagandowa z milionów innych. Tyle, że najbardziej niszczycielska. Dlatego tak fanatycznie ścigali się z czasem, aby zdążyć z tą zbrodnią przed oficjalną kapitulacją Japonii. I zdążyli. Można powiedzieć, zdążyli nawet przed Panem Bogiem przed jego karzącą ręką. Poselstwo Szwajcarii w Tokio wysłało 11 sierpnia 1945 roku memorandum do Departamentu Stanu. Było ono potem trzymane pod korcem przez następne 25 lat. W memorandum pisano. W dniu 6 sierpnia 1945 roku Amerykańskie samoloty zrzuciły na obszar miasta Hiroshima bomby nowego typu, zabijając i raniąc w jednej sekundzie ogromną liczbę cywilów i niszcząc ogromną część miasta. Hiroshima była tylko prowincjonalnym miastem, bez żadnej obrony lub specjalnych obiektów wojskowych szczególnego rodzaju, a także żaden z sąsiednich rejonów lub miast nie przedstawiały sobą celów wojskowych. We wstępie do książki Hiroshima Shadows znajduje się następująca konkluzja. Cytat. Twierdzenie, że inwazja na macierzyste wyspy japońskie wymagała użycia bomb atomowych jest nieprawdziwe. Twierdzenie, że atomowe ostrzeżenia zostało dostarczone ludności Hiroszimy jest nieprawdziwe. I nieprawdziwe jest twierdzenie że obydwa miasta były ważnymi celami wojskowymi. Relacja pilota B-52 Potwierdza to wszystko wstrząsający wpis Ellswortha Tereya Carringtona pod tytułem Refleksje pilota Hiroszymy, Strona 9 Cytat Jako część planu atomowej bitwy mój B-29 o nazwie Javid III Trzeci samolot kapitana Johna Abota Wilsona leciał w misji obserwacji pogody na drugi cel, Kokura, w dniu 6 sierpnia 1945 roku. Po zrzuceniu pierwszej bomby dowództwo sił atomowych bardzo się obawiało, że Japonia może się poddać zanim będziemy mogli zrzucić drugą bombę, więc nasi ludzie pracowali na okrągło, 24 na dobę, aby uniknąć takiego pecha. Miasto za miastem, na całym obszarze Japonii, w nawiasie, z wyjątkiem miast oszczędzonych dla przyszłego holokaustu Atomowego, było niszczone niewyobrażalnie okrutnymi burzami ogniowymi, nieznanymi w historii, przy bardzo małych stratach własnych, w nawiasie bombowców B-29, Czasami żar bijący z tych burz ogniowych był tak intensywny, że następne fale bombowców B-29 były chwytane przez gorące powietrze na tyle potężne, że unosiły samoloty z wysokości tysięcy stóp na wysokość od 8 do 10 tysięcy stóp. Major powiedział nam, że bombardowanie bombami zapalającymi dowiodło swej skuteczności ponad wszelkie oczekiwania i wyobrażenia. I że w 20 Armii Powietrznej zaczęło brakować miast do spalenia. Nie było już żadnych celów. Miast pozostałych, które warte były zainteresowania zgrupowania lotniczego ponad 50 bombowców B-29. A w szczycie mogliśmy wysłać aż 450 bombowców. Całość zniszczeń w Japonii była niezwykła. I szło to w parze z prawie całkowitą bezbronnością Japonii na dzień 1 czerwca 1945 roku, zanim została zrzucona bomba atomowa. Rząd Trumana cenzurował i kontrolował wszystkie informacje wojenne dopuszczone do obiegu publicznego i oczywiście Truman miał żywotny interes w ukrywaniu prawdy, a żeby móc ukradkiem przedłużać wojnę i mieć polityczną możliwość użycia bomby atomowej jeżeli chodzi o drugi element rozwaznowsko-trumanowskiej atomowej strategii zimnej wojny, oszukiwania opinii publicznej przez wprowadzenie jej w błąd, że Japonia ciągle była sprawna militarnie podczas wiosny i lata 1945 roku, a było to piekielnie kosztowne i przestępcze, zwłaszcza kampania przeciwko Okinawie. Następny pilot, Terry Carrington, Cytował admirała Williama D. Leahy z książki I Wish There. Przeważająca część japońskiej floty spoczywała już na dnie morza. Wspólna akcja jednostek marynarki wojennej i wojsk powietrznych już w tym czasie postawiły Japonię w sytuacji, która zmuszała ją do wcześniejszej kapitulacji. Nikt z nas w tym czasie nie znał potencjalnych możliwości bomby atomowej. Ale to była moja opinia i podkreślałem z całą mocą szefom sztabów, że żadna większa lądowa operacja na ziemię japońską nie jest konieczna do wygrania wojny. Połączone siły sztabów wydały jednak rozkaz przygotowania planów inwazji. Ale sama inwazja nigdy nie była autoryzowana. Ta opinia admirała Leichy oznacza, że Truman uparcie potem powoływał się na generała Grovesa twierdząc, iż Milion amerykańskich istnień zostało uratowanych dzięki użyciu bomby atomowej, podczas gdy inwazja lądowa nigdy nie była zatwierdzona i nigdy nawet nie była planowana. A to dlatego, że nie była już potrzebna. Carrington tak demaskował tych jaskiniowców. Cytat. Porażająca prawda jest taka że koordynacja kampanii na Okinawie była związana wyłącznie z wcześniej planowanym harmonogramem bombardowań atomowych. Oskarżam. Oskarżam prezydentów Franklina delano Roosevelta i Harego Trumana o z rozmysłem popełnienie zbrodni wojennych przeciwko narodowi amerykańskiemu wyłącznie w tym celu, aby zaaranżować niepotrzebne użycie broni atomowej przeciwko Japonii. Co konkretnie miał na myśli Carrington pisząc o popełnieniu zbrodni wojennych na narodzie amerykańskim? Mówił o moralnej zbrodni na narodzie amerykańskim. Polegała ona na pogrążeniu narodu amerykańskiego w status ludobójców. Nieobliczalnych, gotowych do najgorszych podłości, dlatego wystawionych na permanentne niebezpieczeństwo odwetu i pogardy świata. A przecież społeczeństwo amerykańskie nie było sprawcą zbrodni wojennych. Winni byli czołowi talmudyczni jaskiniowcy okupujący Amerykę. Carrington, cytat. Niczym nieuzasadnione użycie przez Trumana broni atomowej sprawiło, że Amerykanie poczuli się dramatycznie pozbawieni poczucia bezpieczeństwa po wygraniu II wojny światowej, jak nigdy dotąd. I to poczucie zagrożenia trwa dotąd, przez cynicznych polityków napędzających machinę zimnej wojny. Na potwierdzenie tego, Carrington ponownie cytuje admirała Leahy. Cytat To jest moja opinia, że użycie tej barbarzyńskiej broni Firoszymi i Nagasaki nie miało żadnego materialnego wpływu na naszą wojnę przeciwko Japonii. Japończycy byli już pokonani i gotowi do kapitulacji z powodu skutecznej blokady morskiej i udanych bombardowań bronią konwencjonalną. Z całym cynizmem uściślił tę ludobójczą decyzję senator Vanderberg. Cytat. Musimy ich piekielnie wystraszyć, aby wymusić na Amerykanach płacenie wysokich podatków w celu wspierania zimnej wojny. Tak więc piekielne wystraszenie Japończyków nie było głównym celem tej masakry. Rzecz szła także, a może głównie, o piekielne wystraszenie Amerykanów. Czy aby tylko Amerykanów? Mit o wygraniu wojny dzięki bombie A to zmitologizowane w kilku następnych dziesięcioleciach cyniczne i bezprzykładne kłamstwo było wspierane i utwierdzane przez niesłychanie rozbudowaną, wytrwałą propagandę. Admiram William Leahy był pierwszym, który publicznie przyznał Amerykanom status barbarzyńców w cytowanej książce. I wish to... Cytat. Uważam, że używając tego, w nawiasie bomby atomowej, jako pierwsi przyjęliśmy etyczne wartości typowe dla barbarzyńców mrocznych wieków. Nie uczono mnie prowadzenia wojny w taki sposób, a wojny nie mogą być wygrywane przez zabijanie kobiet i dzieci. Admirał niesłusznie przyznaje Amerykanom pierwszeństwo w barbaryzacji wojny poprzez atomową masakrę bezbronnych w Hiroshimie i Nagasaki. Mieli oni znamienitych poprzedników w żydobolszewikach i sprusaczonych Niemcach, których ofiary liczyły się w dziesiątkach milionów, w tym kobiet i dzieci. Na pewne usprawiedliwienie jaskinowców XX wieku, Hitlera i Stalina, można przywołać niepodważalnie udowodniony naukowo, paranoidalny syndrom osobowości tych dwóch potworów, co profesjonalnie wykazał Alan Bullock w fundamentalnej pracy Hitler i Stalin. Roosevelt i Truman nie byli paranoikami jak Hitler i Stalin. Byli tylko i aż talmudycznymi fanatykami wojny z cywilizacją łacińską. Ich nacyjny pomiot drugiego i trzeciego już pokolenia będzie z takim samym zapamiętaniem bombardował kraje islamskie, podobnie jak zniszczył wieże nowojorskie 9 września 2001 roku. Gar Alperowicz wyartykułował na stronach omawianej książki Why is there? Cytat W dniach 5 maja, 12 maja i 7 czerwca Biuro Służb Strategicznych informowało, że Japonia rozważa kapitulację. Następne komunikaty nadeszły w dniach 18 maja, 7 lipca, 13 lipca i 16 lipca. Alperowicz wyjaśniał Cytat Stałe żądanie Stanów Zjednoczonych bezwarunkowej kapitulacji bezpośrednio zagrażało nie tylko osobie cesarza, ale także głównym dogmatom kultury japońskiej. Teraz już wiemy. Zestaw poniżających warunków kapitulacji służył jednemu celowi – przedłużeniu wojny. Alperowicz cytował generała Curtisa Limaja, szefa Sił Powietrznych. Cytat. Wojna mogła być zakończona w czasie dwóch tygodni, bez udziału Rosjan i bomby atomowej. Dziennikarze zapytali generała, czy rzeczywiście generale bez Rosjan i bez bomby atomowej? Bomba atomowa nie miała absolutnie nic wspólnego z zakończeniem wojny. Nagasaki, rzeź katolików Amerykanie zrzucili bombę atomową na to miasto z asystą Williama Laurense, siedzącego w fotelu drogiego pilota B-29 i udającego, że jest doktorem Stagelow. Tutaj celem orientacyjnym była katedra, która ustalała bez żadnych obaw pomyłki, że to Nagasaki, rejon jedynej w Japonii diecezji katolickiej istniejącej tam od połowy XIX wieku i liczącej dziesiątki tysięcy wyznawców katolicyzmu. To właśnie tej wielkiej enklawie katolicyzmu Nagasaki zawdzięczało, że od pewnego czasu eskadry amerykańskie bombowców omijały to miasto, skutecznie usypiając lęki mieszkańców. Chodziło o wymordowanie maksymalnej liczby mieszkańców tego miasta, tej jedynej diecezji katolickiej w Japonii. Nagasaki było podobnie jak Hiroshima, rejonem całkowicie wyzbytym celów wojennych i cywilnych o strategicznym znaczeniu. Proponujemy, aby ktokolwiek podjął próbę obalenia tej naszej przyczynowo-skutkowej paraleli pomiędzy katolicyzmem Nagasaki, a świadomym wyborem tego miasta do zniesienia go z powierzchni ziemi razem z jego około 80 tysiącami katolickich mieszkańców, zrzuceniem drugiej i ostatniej bomby atomowej przez Amerykanów. Amerykanów w cudzysłowie. Eustazy Malens, z którego ustaleń czerpiemy te fakty, przywołuje książkę Williama Craiga pod tytułem Zniszczenie Japonii. Craig pisze w niej, cytat, Na szczycie pojawił się jaskrawy rozbłysk, który trwał 35 milisekund. Po około 0,14 sekundy, gdy kopuła miała już 170 metrów wysokości, z jej wierzchołka wydostał się obłok ciemnego dymu. Po 0,35 sekundy obłok przyjął regularny kulisty kształt o średnicy około 500 metrów. Towarzyszył mu słup białego dymu o wysokości około 200 metrów. Po 0,9 sekundy kula i słup zlały się w biały u podstawy i szary u wierzchołka stożek. W połowie jego wysokości zaczął się tworzyć obłok kondensacyjny. Rozszerzał się on z prędkością dźwięku. Następnie ukształtował się drugi pierścień obłoku kondensacyjnego, a po 0,14 sekundy trzeci. Obłoki połączyły się po 3,5 sekundy, zaczęły żednąć, przekształcając się w kurzawę wodną. Łącznie wybuch wyrzucił w powietrze około 500 tysięcy ton wody. Po 10-12 sekundach woda zaczęła opadać z prędkością 140 km na godzinę. W rezultacie tego powstała rozchodząca się od wybuchu fala u podstawy. Opadanie wody trwało około 20 minut. W wyniku podwodnej eksplozji zatonały okręt liniowy arkansas zakotwiczony 350 metrów od epicentrum, okręt liniowy Nagato 900 metrów, lotniskowiec Saratoga 400 metrów, okręty podwodne Pilot 600 metrów, Apogon 900 metrów, Skip Jack 900 metrów, okręt desantowy trzy kutry desantowe, dok pływający 10 jednostek, w tym krążowniki i lotniskowiec, Doznało ciężkich uszkodzeń. Po 10 latach poziom substancji radioaktywnych w organizmach wyspiarzy tak przekraczał dopuszczalne normy, że ich przesiedlono na wyspę oddaloną o 1000 kilometrów. W latach 80. wykonano rekultywację gleby atolu za 200 milionów złotych, Ale nadal musi być bezludny. To pozornie piknikowe zdjęcie jest z rodem od lektora. Autor pisze tu o zdjęciu, na którym widać tort w kształcie grzyba atomowego. Wymieniany przez nas admirał Blandy, na zdjęciu od lewej, dowódca USA Navy w operacji Crossword truchlał na myśl o tym, że Japończycy poddadzą się wcześniej niż Amerykanie zdążą wyprodukować bombę A. Zdążyli. Tu blendy napoczyna uroczysty tort po masakrze Hiroszymy typowe amerykańskie poczucie taktu i sukcesu. Tort ma kształt grzyba atomowego. Sowieci pierwszą bombę A zdetonowali 1 września 1955 roku. Potem przenieśli próby na Nową Ziemię, gdzie testowali także torpedy z głowicami nuklearnymi. Tam również wykonali wybuch car bomby, najsilniejszej dotąd zdetonowanej bomby w nawiasie 1961 rok, o mocy 57 megaton. To w sumie zdewastowało wyspę południową Nowej Ziemi. Relacja laborantki z tego zespołu po wybuchu car bomby. Cytat. Na Nowej Ziemi pamiętam niezwykle piękną przyrodę. Wszędzie rosły piękne kwiaty. Po wybuchu zrobiło się ciemno jak w nocy. Czułam, że chodzę po czymś miękkim. Najpierw myślałam, że to myszy. Ale to cała ziemia zasłana była martwymi ptakami. W miejscowej przychodni lekarskiej długo po tym nie robiono zdjęć rentgenowskich. Nie mieli klisz. Wszystkie się prześwietliły. Dach i mury katolickiej katedry zawaliły się na klęczących chrześcijan. Wszyscy zginęli. Kościół został odbudowany. To jeden z głównych obiektów zwiedzania Nagasaki. Gigantyczny monument zwrodnienia hazarskich jaskiniowców okupujących już wtedy Stany Zjednoczone. Po nieludzkich masakrach Hiroshima i Nagasaki triumfująca hazarska dzicz rozpoczęła równie bezlitosne osądzanie w cudzysłowie osądzanie japońskich prominentów za ich zbrodnie wojenne. Zbrodnie wojenne również w cudzysłowie. To stała praktyka. Zamienianie ofiar w katów, czego polskim doświadczeniem jest oskarżenie pokolenia naszych dziadów i ojców o czynny udział w tzw. Holokauście, dokonanym na żydo wspólnie z bliżej nieustalonymi nazistami. Można bez trudu ustalić szereg innych przykładów takiego zbrodniczego odwracania kota ogonem przez miłujących pokój, wolność, równość i braterstwo współczesnych panów świata. A choćby oskarżenie Serbów o czystki etniczne, których ofiarami mieli stać się kosowscy muzułmanie. A choćby Rosjan, którym przypisuje się wszystkie zbrodnie ludobójstwa ruskojęzycznych żado-hazarów po do bolszewickiej rewolucji z 1917 roku, na czele z rzeziami polskich jeńców wojennych i setek tysięcy ludności cywilnej. W nawiasie zobacz tom drugi Zagłada Polski. W latach 1945-1951 kilka tysięcy japońskich wojskowych zostało uznanych winnymi zbrodni wojennych przez Międzynarodowy, w nawiasie kryptożydowski, Trybunał Wojskowy, który panoszył się w Tokio od 1946 do 1948 roku. Nie zamierzali postawić przed tym Trybunałem żydowskiej oligarchii pieniądza czyli samych siebie. Kiedy zmierzając do sprowokowania Japonii do oddania pierwszego strzału, zablokowali Japonię ekonomicznie do tego stopnia, że Japonii nie pozostało nic innego, jak podjąć atak na bazę Pearl Harbor, o którym wywiad amerykański wiedział od dawna, między innymi dzięki złamaniu kodów japońskiej armii. 28 japońskich przywódców wojskowych i cywilnych zostało oskarżonych o udział w spisku mającym za cel popełnienie ludobójstwa. To ponad dwukrotnie więcej niż stracono prominentów hitlerowskich w wyniku wyroków kryptożydowskiego Międzynarodowego Trybunału Wojennego w Norymberdze. Znalazł się w składzie tego Trybunału sędziującego Japończyków jeden niezależny i prawy sędzia. Był nim Rad Habinot z Indii. Odrzucił on oskarżenie, iż japońscy przywódcy spiskowali w celu popełnienia ludobójstwa. Oświadczył, że znacznie mocniejsze są podstawy do oskarżania o zbrodnię ludobójstwa nie Japończyków, tylko ich amerykańskich, w cudzysłowie amerykańskich, pogromców. Powołał się na użycie bomb atomowych, które zamieniło się w masowe ludobójstwo przy czym z wojskowego punktu widzenia użycie bomb atomowych było już całkowicie zbędne. We współczesnej Japonii bardzo popularnym filmem był obraz zatytułowany Duma. Nieuchronna chwila. Ukazuje on premiera generała Hideki Toyo w bardzo pozytywnym świetle. Wraz z sześcioma innymi przywódcami Japonii został on powieszony z wyroku talmudycznego Trybunału Wojennego, jako zbrodniarz wojenny Podczas procesu jego obrońcy oświadczyli przed tym, że Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym dla Dalekiego Wschodu, w nawiasie azjatycka wersja Trybunałów Norymberskich, że zbrodnie wojenne generała Tojo nie mogą być rozpatrywane w oderwaniu od ludobójczego zrzucania bomb atomowych na Hiroshima i Nagasaki. Trybunał udawał, że jest głuchy i ślepy w taki sam sposób, jak Trybunał Norymberski w sprawie Katynia. Kiedy marszałek Gering zapytał, kto w końcu jest sprawcą mordu katyńskiego, wówczas prokurator Rudenko brutalnie mu przerwał i wniósł o oddalenie tego typu pytania i sprawy Katynia. Oddalono na pół wieku. I jak zareagowali prokuratorzy amerykańscy przed Trybunałem Wojennym do spraw Dalekiego Wschodu? Zareagowali tak samo jak Rudenko wnieśli sprzeciw i ocenzurowali oświadczenia o amerykańskiej zbrodni ludobójstwa w Hiroshima i Nagasaki. Tak ujawnił się, choć tylko pośrednio, że Żdochazarski Sojusz i Solidarność na odwetowej linii Tokio-Waszyngton-Noremberga-Moskwa w sprawie zbrodni ludobójstwa i zbrodni wojennych. hazarska dzicz już wtedy ostentacyjnie demonstrowała swoje panowanie nad światem gojów. Odrzucili pozory. Tak czy owak, to w Tokio po raz pierwszy i ostatni nazwano po imieniu amerykańskie ludobójstwo w Hiroshima i Nagasaki. Brutalnie powstrzymywano japońskich urzędników przed podejmowaniem wszelkich inicjatyw w tej kwestii, tak wtedy jak i w latach następnych, kiedy jeszcze Hiroshima i Nagasaki były ciągle krwawiącymi ranami wołającymi o pomstę do nieba. Amerykańska okupacja wojskowa nad Japonią oficjalnie zakończyła się w 1952 roku traktatem z Japonią, ale była nieformalnie kontynuowana przez szereg następnych lat. 50 tysięcy amerykańskich żołnierzy nadal stacjonowało w Japonii, podobnie jak w Niemieckiej Republice Federalnej. Najpotężniejszą jednostką amerykańskich sił powietrznych była wtedy USA Strategic Bombing Surway. Biuro Bombardowania Strategicznego, które ustalało cele ataków w oparciu o konkretne potrzeby militarne. Następnie analizowało wyniki tych bombardowań na użytek kolejnych takich misji. W książce Hiroshima Shadows znajduje się raport tegoż Biura Bombardowania Strategicznego z dnia 1 lipca 1946 roku. Cytat.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 nawet jeśli miałoby to oznaczać przyjęcie porażki na warunkach aliantów. I jest to wynikiem opinii Biura Bombardowania Strategicznego, mówiącej o tym, że z pewnością przed 1 listopada 1945 roku Japonia poddałaby się, nawet gdyby bomby atomowe nie zostały zrzucone i nawet gdyby żadna inwazja nie była planowana. Amerykańscy dowódcy wojskowi, politycy i przywódcy religijni wypowiadali się negatywnie o użyciu bomby atomowej przeciwko japońskim cywilom. Federalna Rada Kościołów Chrystusowych w Ameryce wydała w marcu 1946 roku oficjalne oświadczenie cytowane przez Gara Alperowica w książce pod tytułem Decyzja o użyciu bomby atomowej. Pisano w oświadczeniu. Nieoczekiwane zbombardowanie Hiroszymi i Nagasaki jest nie do przyjęcia. Oba bombardowania muszą być uznane za niepotrzebne do wygrania wojny. Jako mocarstwo, które pierwsze użyło bomby atomowej w tych okolicznościach, zgrzeszyliśmy ciężko przeciwko prawom boskim i przeciwko ludowi Japonii. Na stronie 438 Hiroshima Shadow cytują M. Gilisa, redaktora naczelnego Catholic World. Nazwałbym to zbrodnią, gdyby zbrodnia nie implikowała grzechu, a grzech wymaga świadomości winy. Działania rządu Stanów Zjednoczonych były podjęte wbrew każdemu uczuciu i każdemu przekonaniu, na którym jest oparta nasza cywilizacja. Do najbardziej radykalnych krytyków atomowych bombardowań należał David Lawrence, założyciel i redaktor pisma News and World Report. Drukował on szereg nieprzebierających w słowach artykułów i oświadczeń zbiorowych. Pierwszy pochodził z 17 sierpnia 1945 roku. 11 dni po zbrodni, bezbłędnie przewidział on argumenty zbrodniarzy. Argumenty w cudzysłowie. Cytat. Konieczność wojskowa będzie naszym stałym wrzaskiem w odpowiedzi na każdą krytykę, lecz nie wymarze on nigdy z naszych umysłów prostej prawdy że my, najbardziej cywilizowani, w nawiasie czyżby, chociaż wahamy się użyć gazów trujących, to jednak nie zawahaliśmy się zastosować najbardziej śmiercionośnej broni w trzech czasów na oślep, bez zastanowienia, przeciwko mężczyznom, kobietom i dzieciom. Później, 5 października, Lawrence kontynuował tę chłostę. Cytat. Stany Zjednoczone powinny być pierwsze w potępieniu bomby atomowej i przeprosić za jej użycie przeciwko Japonii. Rzecznik Sił Powietrznych powiedział, że nie było to konieczne i że wojna była już wygrana. Przekonujące świadectwo istnieje jako dowód, że Japonia dążyła do poddania się na wiele tygodni przed bombą atomową. Eisenhower nigdy nie zmienił zdania o celowości użycia bomby atomowej. A w czasie swojej prezydentury wielokrotnie usprawiedliwiał użycie bomby A. Steve Neil cytował go w książce The Eisenhower Double Day w 1978 roku. Następnie stwierdził obłudnie: Cytat: Ike nigdy nie pozbędzie się swojego sceptycyzmu co do broni, a później nazwał ją piekielnym wynalazkiem. Nawet brat Eisenhowera, Milton Eisenhower, z zawodu pedagog, był krytyczny w swoich wypowiedziach. Powiedział m.in. Nasze wykorzystanie tej nowej siły w Hiroszymie i Nagasaki było największą prowokacją w stosunku do innych narodów, zwłaszcza wobec Związku Radzieckiego. Ponadto jej użycie zniszczyło normalne standardy prowadzenia wojny poprzez eksterminację całych populacji, głównie cywilów zaatakowanych w miastach. To, co się stało w Hiroshimie i Nagasaki, z pewnością będzie na zawsze obciążało sumienie narodu amerykańskiego. W książce Pamiętniki Eisenhowera czytamy na stronie 261. Wyrażenie atom dla pokoju weszło do słownictwa spraw międzynarodowych wraz z przemówieniem Eisenhowera z dnia 8 grudnia 1953 roku w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Kontrola energii atomowej dała zwycięskiej klice żydowskiej, nowemu porządkowi świata, ogromną potęgę i podstawę do dyktatu globalnego. Wtedy jeszcze tradycyjni politycy i wojskowi mieli odwagę mówić o lucyferycznej amoralności tej ludobójczej broni. Jawnie krytykować nowych jaskiniowców. Z biegiem lat przesłanki moralne, etyczne dostały się na indeks słów zakazanych, w najlepszym razie przestarzałych. Ustąpiły one walce o pokój, cynicznej zbitce słownej do kamuflowania każdej zbrodni ludobójstwa w imię tej walki o pokój. Eisenhower w swoim pożegnalnym przemówieniu prezydenckim skierowanym do Amerykanów, już opuszczając urząd Prezydenta 17 stycznia 1961 roku, ostrzegał W kręgach rządowych musimy zabezpieczyć się przeciwko przyjęciu nieuzasadnionych wpływów chcianych czy niechcianych, kompleksu wojskowo-przemysłowego. Potencjał katastrofalnego wzrostu niejawnej władzy istnieje i będzie się utrzymywał. Tę zbrodniczą prawdę władcy Ameryki i świata spod znaku lichwy zademonstrują za prezydentury jego następcy, Johna Kennedy'ego, mordując go w Dallas po tym, jak podjął próbę odebrania międzynarodówce finansowej prawa emisji waluty amerykańskiej. Ogólnikowe formuły o potędze kompleksu przemysłowo-wojskowego, o potencjale katastrofalnego wzrostu niejawnej władzy, chyba niewielu Amerykanów zrozumiało właściwie. Ustępujący prezydent pozostawił ich w niewiedzy i pozostawali w niej po zamordowaniu prezydenta Kennedy'ego. Większość nie rozumie tego do dzisiaj. Tego, że międzynarodówka finansowa Czołowi syjoniści zawarli między sobą szatański sojusz, najwyższy i najwęższy kręg globalnej władzy. Próby ostrzeżenia Amerykanów przed tą niewidzialną, nieformalną hydrą podejmował generał Douglas MacArthur. Powołuje się na te próby William Manchester w książce American Cesar, strona 692. W 1957 roku generał MacArthur zaatakował rosnące budżety Pentagonu. Cytat. Nasz rząd utrzymuje nas w stanie stałego strachu. Utrzymywał nas w ciągłym napięciu patriotycznego zapału wśród okrzyków o poważnym zagrożeniu bezpieczeństwa narodowego. Zawsze istniało jakieś realne zło, które usiłowało nas pożreć, jeżeli nie będziemy dostarczać ogromnych funduszy na każde żądanie. Jednakże z perspektywy czasu te katastrofy nie wyglądają tak, żeby się miały powtórzyć. Nie wyglądają tak, żeby były w ogóle prawdziwe. Konstruktorzy bomby atomowej wpadli w euforię, kiedy otrzymali wiadomość o apokaliptycznych rozmiarach zniszczeń dokonanych przez ich wynalazek. Jack Rummel w książce z 1992 roku Robert Oppenheimer, Dark Prince, Strona 96 pisał Kiedy do Stanów Zjednoczonych dotarła wiadomość o zbombardowaniu Hiroszymy, to powitano ją z mieszaniną ulgi, radości, dumy, szoku i smutku. Otto Torysz pamiętał o krzyki radości Hiroshima zniszczona. Wielu moich przyjaciół pędziło do telefonów aby zarezerwować stoliki u La Fonda Hotel w Santa Fe świętować to wydarzenie. Oppenheimer chodził wokół jak zwycięski bokser, ściskając dłonie nad głową, kiedy wchodził na podium. Dodajmy tu, że Oppenheimer przez całe dorosłe życie był komunistą. W New Civilization autorstwa Beatrice i Sidney Webb, współzałożycieli socjalistycznego fabianizmu w Wielkiej Brytanii, pisano, cytat, był pod głębokim wpływem sowieckiego komunizmu. Został on dyrektorem spraw badań w świeżo powołanym USA Atomic Energy Commission, Amerykańska Komisja Energii Atomowej. Z jego mentorem i finansjerem Bernardem Burszem jako prezesem, niegdyś głównym finansjerem bandy Lenina-Trockiego, którzy doprowadzili do wybuchu rewolucji bolszewickiej i obalenia caratu. Oppenheimer miał ścisłe powiązania z amerykańską partią komunistyczną, jego żona, Kitty Płynik, to wdowa po Joe Dalet, amerykańskim komuniście, który zginął walcząc w szeregach głośnej brygady Lincolna w hiszpańskiej wojnie domowej. Oppenheimera obowiązywała dyscyplina partii komunistycznej, to też na jej polecenie ożenił się z Kitty Płynik. Baruch zrezygnował z prezesowania Atomic Energy Commission, by zająć się własnymi interesami. Zastąpił go Lewis lichtenstein Strauss z banku Kuchen Lob and Company. Strauss był obeznany z licznymi związkami Oppenheimera z komunistami, ale nie zwracał na to uwagi aż do czasu, kiedy dowiedział się, że Oppenheimer sabotuje postępy w rozwoju nowej, jeszcze bardziej niszczycielskiej bomby wodorowej. Stało się oczywiste, że Oppenheimer opóźnia pracę nad bombą wodorową po to, aby jego sowieccy pobratymcy zyskali czas na wyprodukowanie własnej broni wodorowej. Oburzony tym sabotażem Liechtenstein-Strauss wezwał Oppenheimera do rezygnacji ze stanowiska dyrektora komisji. Oppenheimer odmówił. Przesłuchanie w tej sprawie odbyło się w dniach 5-6 kwietnia 1954 roku. Po zapoznaniu się członków Atomic Energy Commission z wynikami dochodzenia, komisja przegłosowała wniosek o pozbawienie go świadectwa bezpieczeństwa na tym stanowisku, orzekając, iż, tu mamy cytat, posiada on istotne wady charakteru na tym stanowisku i nieroztropne, niebezpieczne związki ze znanymi wywrotowcami. Wobec takiego diktum Oppenheimer wycofał się do Pyncenton gdzie już czekał na niego jego mentor, Albert Einstein, przewodniczący Institute for Advanced Study, swego rodzaju think tank dla emigracyjnych geniuszy, finansowanego przez Rothschildów za pośrednictwem jednego z niezliczonych zawsze niejawnych funkcji klanu Rothschildów. Oppenheimer był już wtedy formalnym członkiem tegoż Institute for Advanced Study, gdzie pozostawał aż do swojej śmierci w 1966 roku. Od Oppenheimera i bomby atomowej i potem wodorowej dochodzimy do Alberta Einsteina, a poprzez niego do Izraela, bo wtedy już wszystkie drogi decyzyjne wiodły do tej nowej kolonii Żdohazarów. Dla Einsteina era atomowa oznaczała gigantyczny krok w procesie odradzania Izraela na ziemi palestyńskiej z krwawym, ludobójczym pogwałceniem praw palestyńczyków. W książce Einstein, His Life and Time, Einstein, jego życie i epoka, pisano, jak to Abba Eban, ambasador izraelski, przybył do domu Einsteina z izraelskim konsulem Rubenem Dafnim. Cytat. Profesor Einstein powiedział mi, że widzi odrodzenie Izraela jako jedno z politycznych zadań w jego życiu, które miały zasadnicze znaczenie w jego życiu i zasadniczy walor moralny. Wierzył, że sumienie świata powinno być zachowane wraz z projektem zachowania Izraela. Dokładnie 1 marca 1946 roku podpisano umowę Army and Force Contract. Mocą tej umowy powołano Rand Corporation, oficjalny think tank. W nawiasie Sztab Myślenia Koncepcyjnego. Definiowano projekt RAND jako Program kontynuacji studiów naukowych i badań w szerokiej dziedzinie wojny powietrznej z naciskiem na zlecenie siłom powietrznym preferowanych metod technicznych i instrumentów niezbędnych do tego celu. Konia z rzędem temu, kto wyłowi z tego bełkotu jakiś konkret, dla tajemniczonych konkrety są tam oczywiste. Pierwszy to siły powietrzne. Drugi, preferowanie metod technicznych. Pod tym frazesem mieścić się mogły wszelkie badania i wdrożenia broni masowej zagłady. W dniu 14 maja 1948 roku fundusz Rand Corporation został przejęty przez H. Roana Geithera szefa Fundacji Forda. A stało się tak dlatego, że siły powietrzne miały wyłączną kontrolę nad wszystkim, co wiązało się z bombą atomową. A Rand Corporation opracowało program tychże sił powietrznych na zimną wojnę wraz ze Strategic Air Command, strategicznym dowództwem lotniczym, programem rakietowym i wielu innymi elementami strategii terroru czyli jak to określano przed wybuchami bomby A nad Hiroshima i Nagasaki, programem piekielnego strachu. Oznaczało to grę o miliardy dolarów. W nawiasie, dziś jakieś 80 miliardów. Dla tych naukowców z Johnem Newmanem na czele, ich wiodącym naukowcem, przypadkowo Żydem, sławnym na cały świat jako twórca teorii gier. W ramach teorii gier Stany Zjednoczone i Związek żydo zostają zaangażowane w taką światową grę. Teoria gier ma przewidywać, która z tych stron zaatakuje pierwsza z użyciem rakietowej broni jądrowej. Słowem, program opiekielnym wspólnym strachu. Warto przyjrzeć się choćby w kilku zdaniach tej teorii gier w praktyce życia Amerykanów, nie wyłączając ich dzieci. W Stanach Zjednoczonych w ramach takich gier codziennie prowadzono zbiorowe ćwiczenia antyatomowe z dziećmi szkolnymi. W środku lekcji rozlegał się dzwonek i dzieci nurkowały pod ławki, bo mogły one w ten sposób choć częściowo osłonić się od spadających elementów stropu. Nikt setkom tysięcy tych amerykańskich dzieci nigdy nie powiedział, że dziesiątki tysięcy ich rówieśników w Hiroshima i Nagasaki zostało przedtem spalonych wraz z ławkami w ich klasach szkolnych. Emocjonalny i moralny wpływ na dzieci w ramach tego piekielnego, permanentnego strachu przed spadającymi sufitami szkolnymi był niszczycielski. Dzieci amerykańskie oczywiście nie wiedziały, jakie są skutki uderzenia bomby atomowej, bo właśnie pod kątem detonacji takiej niekonwencjonalnej bomby były prowadzone te ćwiczenia. Nie wiedziały więc, że ławki im nie pomogą, bo w ciągu kilku sekund wyparują razem z tymi ławkami. Zbiorowa psychoza wynikająca z przygotowania społeczeństwa amerykańskiego do wojny nuklearnej, czyli cyniczne wykorzystywanie programu bomby atomowej niby już wiszącej nad Ameryką, stanowiła nigdy nie nazywany przez psychologów i psychiatrów element świadomie wdrażanej destrukcji. W 1987 roku Phyllis Lafarge opublikował książkę zatytułowaną Wpływ zagrożenia nuklearnego na dzieci, gdzie autor opisuje, poprzez poszerzone badania na dużych populacjach dzieci, spustoszenia w psychice tamtego pokolenia dzieci na skutek atmosfery codziennego, permanentnego zagrożenia śmiercią. Autor cytuje m.in. psychologa Freymana Deysona. stwierdza on, że ludzkość została podzielona na dwa światy, dwa byty. Jeden to świat wojowników, drugi to świat ofiar, głównie dzieci. To było następstwem sytuacji z 6 sierpnia 1945 roku, kiedy William Lawrence siedział w fotelu drugiego pilota bombowca B-29 nad Nagasaki. A poniżej tysiące dzieci japońskich czekają na wyparowanie. Ta hipotetyczna sytuacja nie była hipotetyczną ani w Nagasaki, ani w żadnym innym mieście Japonii w żadnym innym mieście Stanów Zjednoczonych. I nigdy nie uległa zmianie. Dzieci nadal siedzą tam i czekają na odparowanie. To dzieci i wnuki tamtych dzieci z Hiroszymi i Nagasaki, ze Stanów Zjednoczonych i całego globu bo takie były reguły i cele zimnego, globalnego terroryzmu, globalnego krachu finansowego. My ciągle czekamy na wyparowanie